Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś, poniedziałek, 30 marca minęła 9. Czas na serwis trójki Anna kowalik brankati i Romuald Wójcik. Bardzo ważny jest zapis dotyczący maksymalnych cen paliwa na stacjach, mówił w trójce wicepremier Krzysztof Gawkowski. Po kolejnym upadku dronów w Finlandii prezydent Aleksander Stubb uspokaja, że kraj nie jest zagrożony. Od dziś można składać wnioski o dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Bardzo ważne w ustawach o obniżce ten paliw jest zapis dotyczący maksymalnych cen na stacjach, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak dodał, takiego rozwiązania nie wprowadził PiS, gdy obniżał stawki podatkowe w czasie swoich rządów. Nie ma czegoś takiego, że jak się ktoś nie stosuje, to omija sobie system. Są realne zapisy ustawowe, które mają dawać to poczucie bezpieczeństwa, że ceny nie będą spekulowane, bo jeżeli miało być tak, że obniżymy ustawowo ceny paliw, a jednocześnie na stacjach tej obniżki nie zobaczymy, to po to cały ten mechanizm i szybka reakcja. I jak słucham polityków PiSu, to oni zazdroszczą. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz skrytykował z kolei Orlen za politykę cenową. Jak oceniał w Polskim Radiu, nie było powodu, by koncern podnosił ceny hurtowe paliw. Te wszystkie podwyżki, z którymi mieliśmy dzisiaj do czynienia, podwyżki Orlenu w hurcie, one są w związku z zaistniałą sytuacją. Nie było przesłanek wprost dających podstawę do tak wysokich podwyżek. A to, co stało się w weekend, to jest absolutnie skandaliczne. Jutro mają być widoczne obniżki cen paliw na stacjach. W weekend minister finansów podpisał rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę. Nie ma żadnego zagrożenia dla Finlandii, zapewnił prezydent Aleksander Stub. Wczoraj na południu kraju spadł dron. W ubiegłym tygodniu wydarzyło się to w innym regionie Finlandii. Fińskie wojsko potwierdziło, że jeden z dwóch bezzałogowców był ukraiński. Oba drony spadły w rejonie położonym w pobliżu granicy z Rosją. Rozumiemy, że ostatnie wydarzenia wiążą się z tym, że pojedyncze ukraińskie drony z takich czy innych powodów zabłąkały się tutaj na terytorium Finlandii, mówił na konferencji prasowej dowódca sił powietrznych Finlandii Timo Herranen. Dodał, że fińskie wojsko miało możliwość zestrzelenia bezzałogowców, jednak warunki do użycia siły nie zostały spełnione. Wiemy, że drony uderzeniowe są wysyłane z Ukrainy do Rosji. Wiemy też, że w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, po stronie rosyjskiej stosowane są silne środki obrony, takie jak intensywne zakłócanie sygnału GPS. W ubiegłym tygodniu podobne incydenty odnotowano także w państwach bałtyckich. Ukraińskie drony po atakach na rosyjskie porty przypadkowo wlatywały w ich przestrzeń powietrzną. W Estonii jeden z nich uderzył w komin elektrowni w pobliżu granicy z Rosją. Kamil Zalewski, Polskie Radio. O nowej umowie handlowej z Australią będą dziś rozmawiali ministrowie rolnictwa unijnych krajów. Wspólnota ma zyskać dostęp do wielu kluczowych surowców, ale rolnicy, zwłaszcza producenci wołowiny, domagają się mocnych klauzul ochronnych. Do korzyści wynikających z umowy przekonywała przewodnicząca komisji. Ursula von der Leyen mówiła, że doprowadzi ona do zniesienia 99% ceł na eksport z Unii do Australii. Dla przedsiębiorstw z Unii umowa przyniesie natychmiastowe, namacalne korzyści. Ale jednocześnie umowa otwiera europejski rynek na takie produkty jak wołowina z Australii i ciaśniej się będzie robić na europejskim rynku eksportowym. Mówił mi wiceprzewodniczący zarządu Polskiej Platformy zrównoważonej. Wołowiny, Jacek Zarzecki. To już robi się coraz większe zagrożenie dla europejskiego, a przede wszystkim polskiego sektora wołowiny. Polscy producenci obawiają się, że będą wypychani z europejskiego rynku, jeśli wkrótce zacznie napływać także wołowina z krajów Mercosuru. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela.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 Poziomy dofinansowań takie same jak w mój prąd 6.0 do 50% kosztów, nie więcej niż 7 tysięcy w przypadku instalacji PV. Na fotowoltaikę dotacja wynosi do 16 tysięcy złotych, a na magazyn ciepła do 5 000. Klimat. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 23% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. Jakość powietrza w Pabianicach jest zła. W Warszawie, Łodzi, Łasku, Jastrzębiu, Zdroju, Kluczborku, Ciechanowie i Gołdapi umiarkowana. W innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. W środkowej, północnej i wschodniej Polsce oraz na ziemi lubuskiej mamy średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl jeszcze raz o poranku o sporcie Norbert Michalak. Pokonać Szwecję i awansować na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Chcieliby wszyscy, ale zadanie nie będzie łatwe. O tym jak należy zagrać się w Sztokholmie w finale baraży kapitan polskiej kadry Robert Lewandowski.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 Podsumował po finale Janik Sinner. To dla niego 26. singlowe zwycięstwo w głównym cyklu. Natomiast część tenisistek z Florydy przeniosła się do Charleston w południowej Karolinie na turniej rangi 500. W ostatniej chwili z imprezy wycofała się Magdalenette ze względu na chorobę wirusową. Natomiast zmaganie od drugiej rundy zacznie rozstawiona z 11 Magdalena French. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wicemistrzynie Polski siatkarki łks Łódź przegrały u siebie drugi mecz ćwierćfinałowy. Tauro Nigi z BKS-em Bielsko-Biała 0-3. Dwie wygrane zapewniły Bielszczankom awans do półfinału, mówi libero BKS-u Adriana Adamek. W najważniejszym momencie myśmy jesteśmy w najlepszej czwórce w Polsce. Możemy się cieszyć się z tego super wyniku 3-0. Tak naprawdę teraz jesteśmy wszyscy tak w euforii, że nawet nie chcemy myśleć i wychodzić z tej euforii. Co tam będzie dalej? Dajcie nam się trochę pocieszyć z tego, że jesteśmy w top 4. BKS w półfinale zagra z dewelopresem Rzeszów. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Miałeś dać się pocieszyć, a nie zapowiadać od razu z kim zagrają. Niech się cieszą dziewczyny na cieszą się, my też się cieszymy. Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, tu już chyba nie ma się z czego cieszyć. Spodziewajmy się deszczu na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W górach sypnie śniegiem, po południu w większości Polski będzie około 10 stopni Celsjusza. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za to poranne spotkanie w Trójce, ale zostawiamy Państwa w dobrych rękach. Mateusz Tomaszuk w studiu. Pan redaktor coś o śniegu wspominał, tak? A pan tak. redaktor robił <śmiech> <śmiech> przed chwilą. <śmiech> Paweł Kostrzewa w sobotę mówił, że to jest taka pogoda trochę radiowa, jeżeli tak za oknem brzydko, także powinniśmy się chyba cieszyć. No to my się cieszymy w takim razie i Państwo powinni też... Zostając trójką. Dobrego dnia. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszu, Kruszany. is love. Chociaż na początku nazywał się love. What is love? Czym jest miłość? To pytanie 43 lata temu zadawał Howard Jones. Dużo miłości przesyłamy na dobry dzień prosto z myśliwieckiej 357. Tym bardziej, że Wkraczamy właśnie w wyjątkowy tydzień. W środę obchodzimy 64- urodziny trójki. Proszę o tym nie zapominać, bo będziemy mieli dla Państwa mnóstwo niespodzianek. No tak, panie redaktorze, lista obecności jest. Facebook komukośnik trójka, proszę się wpisywać i już zawiało śniegiem. Pan Piotr przesyła pocztówkę z zawoi, zawieja i zawoja. No właśnie, mnóstwo śniegu zima. No to ja już wiem, dlaczego w Warszawie takie temperatury. 16 minut po godzinie dziewiątej, czas na naszą piosenkę dnia. A cóż dzisiaj? Young the Giant. Maybe I'm again. Maybe I'm feel a thing? Is anxious? I hit the wall. Maybe I'm shattered. Does anyone care at all? Does anything matter?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 Tasted a life worth fighting for Czekamy na nowy album Young The Giant. Nowa płyca Victory Garden zaplanowana jest na pierwszy dzień maja. To będzie piękna majówka. A ta piosenka też jest wśród propozycji do naszej listy pierwszej trójki. Głosowanie oczywiście na stronie trójkapolskieradio.pl Kolejne notowanie już po godzinie 19 w piątek. No tak, lista obecności się zapełnia. Mamy mnóstwo wpisów. Pani Katarzyna napisała, że chyba już nie powie, że nie lubię poniedziałek działku pozdrowienia z warszawskiej Pragi, a pani Ania nie samo, bo w towarzystwie kitka, tak właściwie kota, który, za, który zadbał o poranną pobudkę już o piątej rano. Pani Ania do pracy zarobić na tak zwane saszety, no a Łobus śpi. Może nie taki Łobus, jak się wydaje. 47 urodziny dzisiaj obchodzi wyjątkowy głos No Jones. 7 świeczek na torcie, 47 urodziny i ona, Nora Jones. Oczywiście dołączamy się do życzeń i machamy tym, którzy dzisiaj mają swoje większe i mniejsze święta. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć panią Norę na żywo, no to bardzo proszę, trasa koncertowa wygląda tak. 9 dzień maja Las Vegas, 10 maja Los Angeles i 11 maja San Bernardino. A jeżeli chodzi o urodzinę, Świętuje dzisiaj nie tylko Nora Jones. Paweł Sołtys Pablo Paweł. Zdmuchuję dzisiaj z tortu 48 świeczek. Nie umiem śpiewać jak Gregory Isaacs.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 Łapczywe jak złe psy Jak ostatni oddech Przed Zanurzeniem się Eja!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 Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Od niedzieli do wtorku truskawki 500 gramów 7,99 za opakowanie. Tak, truskawki tylko 7,99 za 500 gramów. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę jedynie 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.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 Działek Nowy Tydzień i Sylwia Zadrożna cała w kwiatach. I ze mną Olga Kozierowska, założycielka sukcesu pisanego szminką. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas rzeczywiście szybko leci, już kolejne święta za parę dni, a to wiąże się zawsze z dodatkowymi obowiązkami, szczególnie tymi domowymi. Tymczasem wyniki raportu Polki i przedsiębiorczość pokazują, że tylko 14% Polek i Polaków deklaruje świadomy podział domowych obowiązków. To chyba mało. No mało i to wynika z wielu powodów. Pierwszy to jest w ogóle taki brak świadomości mówienia o tym, i rozmawiania o tym w sposób taki przygotowany, nie z pretensjami, że już mi się ulewa, to wtedy dopiero do tego tematu przy, y, przystępuje. i oczywiście robi się z tego jakiś konflikt, kłótnia. Więc y, ja sugeruję, żeby po prostu zacząć o tym normalnie rozmawiać i przygotować sobie... Taką listę tych, tych zadań. Oczywiście tego podziału 50-50 nigdy nie będzie, bo ja też sugeruję, żeby się dzielić po talentach w cudzysłowie. Racjonalnie, czyli tak. czyli tak. tam, gdzie ktoś coś lepiej robi, to niech to robi, tak jak na przykład, nie wiem, ktoś lepiej gotuje, ktoś lepiej odkurza, niektórzy nawet lubią odkurzać, tak jak mój mąż. On wszystko odkurza i wszędzie i ciągle. Więc, więc niektórzy można. Niektórzy odstresują prostu... się na tak, przykład tak, wykonujący takie prace Albo potrzebują prace na przykład tego czasu, to się nazywa taki bridging, przejście z pracy do domu, czyli jak wchodzę do domu, to muszę mieć ten czas, zamiast właśnie przed telewizorem, przed komórką, to właśnie nawet poruszam się, podkurzam coś zrobię w domu. Więc no, ja w ogóle uważam, że jeżeli mówimy o związku, w którym obydwoje pracują, czyli ona, on, no, w zależności jaki tam układ jest, to, no, to to jest takie ludzko sprawiedliwe, że nie tylko jedna osoba wykonuje dodatkowe obowiązki, ale druga także, więc warto się uważam tym podzielić. Trochę na zasadzie hashtag kochasz, dziel się obowiązkami. <śmienny> W Polkach tkwi ogromny potencjał e, przedsiębiorczości. Ponad jedna czwarta naszych pań pragnęłaby budować firmę nawet na skalę globalną. Ile dałoby naszemu PKB zamknięcie luki płci na rynku pracy i takie e, lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego kobiet? Biorąc pod uwagę, że m, prawie połowa Polek no, nie jest aktywna zawodowo, no to jeżeli byśmy zaktywizowali Polki, no to PKB wzrosłoby o prawie 10%. To daje nam 300 miliardów złotych rocznie. No więc to są po prostu duże pieniądze, które leżą na stole. A dzisiaj się rząd zastanawia, skąd wziąć pieniądze. Przygląda się przedsiębiorcom, chce zmieniać pułapy ryczałtu i tak dalej. No to może lepiej zrobić coś takiego i aktywizować pewną grupę i pomóc tej grupie wrócić na rynek pracy, niżeli bić przedsiębiorców. Tym bardziej, że widzimy, że panie też wchodzą w te takie zawody do tej pory uważane za typowo męskie. Mamy i elektryczki, i operatorki różnych urządzeń. Naprawdę no, zmienia się ten krajobraz. No bo jeżeli widzimy role models, czyli już ktoś to zrobił, wszedł i zaczynamy mieć obraz takiej osoby, to zaczynamy sobie wyobrażać, o my też to możemy zrobić. I to jest, to jest też istotne, żeby żeby pokazywać na przykład dziewczynkom w szkołach, edukować w tym zakresie. My taką mamy też, piękną kampanię We Did It In Poland. Zachwyć się sobą, zachwyć Polską, gdzie można pobrać darmowe materiały w tym zakresie i chociażby właśnie pokazywać dziewczynkom różnego rodzaju zawody i kobiety, które osiągnęły niesamowite rzeczy, czy w kosmosie, czy w sporcie na przykład. Tak, tak żadnych ograniczeń tak. tutaj nie ma. Co trzecia, polska przedsiębiorczyni chciała mieć swoją firmę już jak miała 20 lat. Co więcej, z badań wynika, że kobiety tak konsekwentnie, świadomie budują swoje ścieżki kariery zawodowej. Tak, rzeczywiście młode kobiety są bardzo odważne. Myślę, że to też się wiąże z no, takim ich ogólnoświatowym poglądem i obserwowaniem tego, co się dzieje także za wielką wodą. I tam, stamtąd mają role models. Ja też obserwuję, nawet w domu moja czternastoletnia córka właśnie biznes kręci, więc, więc rzeczywiście to jest duży potencjał. Na pewno istotny jest ten moment, kiedy kobiety zakładają rodziny i to potrafi spowalniać, więc tutaj, i to znowu badania pokazują, że ambicje są bardzo wielkie, wielkie są plany, wielkie wizje, a potem to, co dzieje się w naszych domach, czyli nasz temat pierwszy, Podział obowiązków, przypisywanie kobietom y, roli związanej tylko z macierzyństwem i opiekowaniem się domem powoduje, że rzeczywiście y, one czasem rezygnują ze swoich aspiracji. Młode kobiety są odważne, młode Polki są odważne, ale z drugiej strony też czujemy taką niepewność często i to nie jest cecha, powiedziałabym, tylko kobiet, ale też mężczyzn w Polsce. Jak to no, jest? No tak, my robimy z Kerastas taki projekt Power Talks i zrobiliśmy badania, które rzeczywiście pokazały, że nie tylko Polki borykają się z niskim poczuciem własnej wartości, co wpływa na pewność siebie, ale także Polacy, więc tam różnica jest jednej osoby, tak patrząc 10, 8 na 10 versus 7 na 10 osób. Więc, więc to jest cały czas. Myślę, że pokłosie jest oczywiście jakieś historyczne że my cały czas mieliśmy takie poczucie gorszości, na przykład wobec Zachodu, co wpływa potem na wielkość naszych marzeń, na odważne decyzje, na myślenie, jak to się mówi po staropolsku, think big. I ja to też obserwuję. 18 lat, jak prowadzę sukces pisany szminką i cały czas prowadzę szkolenia, czy to w korporacjach, czy, czy, czy otwarte rynkowe, dotyczące właśnie budowania pewności siebie, bo to jest podstawa. Także wierzmy w siebie. Hey, no i jeszcze ostatni temat, bo do czerwca Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę o jawności płac. Ja już tutaj kiedyś ten temat w informatorze poruszałam. Wtedy powiedziałyśmy z gościnią, że może być ciekawie, bo niektórym mogą spaść takie klapki z oczu, jak to jest. Zgadza się pani z tą opinią? No na pewno, no bo chociażby badania, które są dostępne już na rynku wskazują, że taka średnia różnica to jest około 21-23% chociaż jak się wrzuci wszystkich, wszystkie kobiety do jednego worka, wszystkich mężczyzn, co tam wychodzi w okolicach siedmiu, ośmiu, no ale trzeba porównywać stanowisko do stanowiska, a okazuje się, że im wyżej w hierarchii stanowisk, tym ta różnica rośnie i myślę, że to będzie no, duże zaskoczenie dla wielu. Czyli będzie ciekawie, czekamy do czerwca. Olga Kozierowska, założycielka sukcesu pisanego szminką, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny Macha! Nawiązując do tych y, rozmów o wiosennych porządkach, to ja się pochwalę, bo co prawda sprzątanie nie należy do moich ulubionych czynności. No to w sobotę tak, cały balkon, okna, łazienka, wszystko lśni. No to brawo, pięknie. Y i, I nawet wiem ile mi to zajęło, bo włączyłem trójkowy ekspres z Pawła Kostrzewy mhm. o 10, skończyłem o 13, także myślę, że to jest taki dobry pomysł na to, jak sobie umilić czas. Włączamy trójkę, sprzątamy i wtedy wszystko jest łatwiej. No właśnie. Świetna raczetta. Trzeba tak. pamiętać, ile godzina kosztuje <laughs> pracy taka. Tak. O ojcostwie, ale też o emocjach z dzieciństwa. Travis Ninja Song. No przy okazji polecam sprawdzić klip, w którym brytyjski kot krótkowłosy jest tym bohaterem teledysku. No i też śpiewa. Śpiewa, tak. Nie przesłyszeli się państwo. Facebook Komukośnik Trójka, tam nasza lista obecności. Pan Łukasz pozdrawia z Łodzi. Podobno w Łodzi jest słońce. No właśnie, czy słońce też będzie 18 listopada, kiedy Grupa Placebo wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie, tego nie wiem, ale jeżeli wybierają się Państwo, proszę dać znać. lat minęło, dadzą państwo wiarę. Brian Molko plas plasibo świętują i tak się pięknie składa, że 18 listopada zagrają w Łodzi. Co na dokładkę? Nowe wersje live, nowe wersje studyjne, ma być nowy krążek, który doczeka się specjalnej reedycji. To wszystko pod szyldem Placebo Recreate, czyli nowe wersje utworów, a do tego, żeby było mało, bonusowo też dwa kawałki z pierwotnego wydania. Uczta muzyczna, uczta koncertowa, to wszystko przed nami. No ja już nie mogę się doczekać. Za 12 minut wybije godzina 10, a teraz proponuję się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 No to powiedzieć, co to było, lecz chyba było, warto to mieć. Wtedy życie było mocne, szybko też niczego sobie nie sądziłem, że cię spotkam jeszcze kiedyś. Bowiem na rozstaju każdy jeden wtedy poczek swoją stronę drogami, które bardziej od siebie oddalone. Opowiadaj szybko, niewiele czasu mam mój kolego. Brachę tyle lat, co u Ciebie nowego. Kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, okazało się, że już coraz dłuższy sam Kiedy zrozumiałem, jak... Ważny jest każdy krok Zobaczyłem siebie, gdy Te zaczął się film Gdy odgarnąć mogłem wreszcie Co ważne tutaj jest Mocniej serce, niż zabiło Coś się otworzyło Świat odmienny się stał nie już miał gdybym umiał zazwyczaj kiedy nauczyłem się jak te choroby zwęż zrozumiałem że tak nie ma ale obie prawdę już. tylko tyle i aż tyle nauczyłem się tu nie dając jednocześnie, też odbiera każdemu, kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, coraz dłuższy za mną dzień, z każdym dniem dłuższy dzień, kiedy zrozumiałem. Do radiowego kalendarium, a w nim bardzo ciekawa ro rocznica. 25 lat temu Marek Niedźwiecki poprowadził okrągłe tysięczne wydanie listy przebojów trójki. A na miejscu 14 znalazł się właśnie ten utwór Kazik. E, no właśnie, pani Ewa napisała, panie redaktorze, jestem tego samego zdania. Przy dobrej muzyce. Okna myją się same. Już kiedyś to pisałam podczas pana audycji. Pozdrawiam serdecznie. O tej porze jak najbardziej. A myślę, że przy grupie Sunday okna myją się również dobrze.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 Żegnamy reklamy. Tu program 3.